Kasiu. Słyszysz? Słyszysz? Kto mówi? To ja! Walcz ze mną! Kim jesteś? Nie dostrzegam cię umysłem Jestem twoją projekcją Masz nad mną władzę Kontrolę Kontrolę nad tym co robię i co mówię Jestem twoim problemem czy nie? No jestem kurwa czy nie? Przestań pieprzyć Jestem zmęczony. Co jest dzisiaj? Piątek? Czwartek? Jaki dzień dzisiaj? No gdzie się podziałeś? Halo? Gdzie jesteś? Mówię do ciebie! Myślę, a więc jestem. Znasz to pożekadło, znając je, znasz też bez cen nic innego jak receptę tak zwaną. Drogi życia, lecz mi dano umrzeć. Jak każdy żadną stratą, ponieważ twój sukces nie polega na zdobyciu majątku. Co ty na to? Postaraj się zrozumieć, czym jest i być ponadto.